To są informacje Polskiego Radia 24. Sejm nie zdołał odrzucić weta prezydenta w sprawie kryptowalut, że on dostrzega przed konsekwencjami dla Polaków. Tarcia w PiS przybierają na sile. Jarosław Kaczyński stawia ultimatum wobec członków Stowarzyszenia Mateusza Morapieckiego. Światowi przywódcy rozmawiają o sytuacji w Cieśninie Ormus w spotkaniu w Paryżu nie uczestniczy przedstawiciel USA. Minęła 15. Bartosz Teodorowicz. Dzień dobry. To czerny dzień dla polskiego bezpieczeństwa narodowego. Tak minister koordynator służb specjalnych ocenia utrzymanie prezydenckiego Weto w sprawie ustawy o kryptowalutach. Tomasz Siemoniak podkreślał, że rynek kryptowalut budzi wiele podejrzeń. Przywołał w tym kontekście spółkę Zonda Krypto. Firma, która zrodziła się w bardzo dwuznacznych okolicznościach, potem rosyjskie macki, rosyjska mafia, rosyjskie służby, tajemnicze zaginięcie właściciela, a na koniec sponsorowanie wydarzeń politycznych i konkretnych polityków. Te sprawy muszą być wyjaśnione. O problemach w walce z cyberprzestępcami mówił minister sprawiedliwości. Wiele spraw jest umarzanych, bo nie ma odpowiednich instrumentów prawnych, podkreślał Waldemar Żurek. Miała pokazać polskiemu obywatelowi, jeżeli inwestujesz z Polski, nawet w podmioty, które są ulokowane w innych częściach Europy, państwo sprawdza te podmioty i są one rzetelne i wiarygodne. Zawetowana dwukrotnie przez prezydenta ustawa wprowadzała środki nadzorcze, które miały przeciwdziałać naruszeniom. Prezydenckie weto zostało podtrzymane dzięki głosom polityków Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. Przed głosowaniem w Sejmie premier Donald Tusk poinformował, że liczba poszkodowanych w tej aferze może sięgać nawet 30 tysięcy osób. Teraz jasna deklaracja prezesa PiS w sprawie przyszłości osób, które chcą się angażować w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego. Nie będzie dla nich miejsca na listach wyborczych, oświadczył Jarosław Kaczyński. Członkowie inicjatywy Rozwój Plus deklarują, że działają na rzecz partii i nie zamierzają zmieniać swoich planów.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 Barkowicz został pozbawiony połowy poselskiej pensji na trzy miesiące. Karę nałożono za wystąpienie posła Barkowicza, w którym oskarżył on Izrael o ludobójstwo i zaprezentował izraelską flagę ze swastyką. O decyzji prezydium Sejmu poinformował marszałek Włodzimierz Czarzasty.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 Przywódcy Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch rozmawiają na temat sytuacji w cieśninie Ormus. W spotkaniu w Pałacu Elizejskim zdalnie uczestniczą także przedstawiciele blisko 50 państw. Rozmowy dotyczą przywrócenia żeglugi na strategicznym szlaku morskim. Liderzy Francji i Wielkiej Brytanii omawiają z uczestnikami spotkania plan odblokowania cieśniny. Pałac Elizajski podkreśla, że priorytetem jest rozminowanie morskiego szlaku i zapewnienie swobodnej żeglugi, odrzucając jakąkolwiek formę pobierania opłat. Od początku wojny na Bliskim Wschodzie Francuzi proponują wprowadzenie systemu wojskowej eskorty dla statków przepływających przez cieśninę Ormus. Z kolei Londyn rozważa wsparcie tych działań z powietrza poprzez wysłanie na miejsce myśliwców. Zarówno Paryż, jak i Londyn zaznaczają jednak, że brane pod uwagę są Wyłącznie działania po zakończeniu walk. W rozmowach uczestniczą przedstawiciele państw z różnych kontynentów. Wielkim nieobecnym są Stany Zjednoczone. Francuzi i Brytyjczycy tłumaczą, że ich inicjatywa jest próbą budowania trzeciej drogi niezależnej od stron konfliktu na Bliskim Wschodzie. Stefan Folzer, Polskie Radio. Tymczasem agencja Reutera, powołując się na szefa irańskiego MSZ-u, poinformowała, że do końca rozejmu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi przez cieśninę Ormus będą mogły przepływać wszystkie statki handlowe. Widmo suszy ponownie wisi nad Polską. Specjaliści alarmują, że po zimie nie udało się odbudować zasobów wodnych w naszym kraju. Stan wody w rzekach jest głównie niski i średni, mówił na naszej antenie hydrolog profesor Tomasz Okruszko to jak na tą porę roku nie jest taką bardzo znakomitą informacją. Czyli po zimie nie odbudowaliśmy zasobów wodnych, na co patrząc na śnieg, każdy miał nadzieję. No i zobaczymy, co przyniosą na najbliższe miesiące. IMGW poinformował, że sytuacja hydrologiczna w naszym kraju się pogarsza. Na rzekach dominują spadki, a pierwsza połowa kwietnia jest sucha, podobnie jak poprzednie miesiące nowego roku. To były informacje Polskiego Radia 24. Coraz więcej chmur w centrum i na wschodzie kraju i tam możliwe przelotne opady deszczu, wysoko w górach popruszy śnieg. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie, 15 w centrum do 19 w Lobuskiem. Klimat. W niemal całym kraju oddychamy powietrzem o dobrej lub bardzo dobrej jakości. Wyjątek stanowią Kraków, Trzebnica i Połaniec. Tam jakość powietrza jest umiarkowana. Ponad 60% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Klimat.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 Reklamie to promocja. Zapraszam w sobotę o 9.06. Gościem audycji będzie Marcin Kwaśny, aktor, którego znamy z pamiętnej roli w filmie Rezerwat. Obecnie Kwaśny występuje w dwóch serialach telewizji polskiej w Klanie już od kilkunastu lat i od czterech sezonów w zaraz wracam. Kilka dni temu odbyła się premiera sztuki teatralnej z udziałem Marcina Twoja Wina, a na horyzoncie jest premiera fabularnego debiutu reżyserskiego naszego gościa. Marcin Kwaśny w audycji Kierunek Kino w sobotę o 9.06. Andrzej Słodysik. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Jest godzina 15.08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Gość Polskiego Radia 24. Połączył się z nami pan doktor Bartłomiej, pater ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet WSB. Merito. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Powodem pretekstem do naszego spotkania jest ta informacja, która trafiła do nas wczoraj o tym, że prokuratura poinformowała dowódcę Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej o zatrzymaniu żołnierza pod zarzutem popełnienia przestępstwa szpiegostwa. To jest żołnierz wotu wojsk obrony terytorialnej. Sąd nie zdecydował się na jego tymczasowe aresztowanie. Te wolnościowe sposoby są tutaj stosowane, no ale to rzeczywiście może budzić niepokój. Pokój, pewną niepewność, że żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej także mogą stać się celem i mogą być na celowniku obcych służb. Jak chronić te formacje i na ile ono jest rzeczywiście dla tych obcych służb takim łakomym kąskiem? Ja myślę, że łakomym kąskiem są wszystkie służby i tak naprawdę hmm. każdy obywatel w dobie tych zagrożeń, które dzisiaj obecnie mamy. Ja... Cieszę się, że służby w ogóle działają I to, i to jest przykład tego, że ta ochrona funkcjonuje i e, obyśmy takich e, przypadków mieli z jednej strony mniej, a z drugiej strony większą skuteczność służb i, hmm. i ich wyłapywania. Natomiast, Myśli pan, czy że skala się... tego problemu może być większa niż tylko ten pojedynczy przypadek? Ja myślę, że tak, że jesteśmy państwem narażeniem dzisiaj na, na ataki no i myślę, że służby tutaj są na, cały czas nie w stanie gotowości, a tylko w stanie całego, cały czas rozpa rozpatrywania i, i oczywiście działań takich operacyjnych. Yy, I tylko my słyszymy o pewnych efektach czasami, które, które się ujawniają w mediach, ale skala jest myślę duża. No, jesteśmy bombardowani przez obce, wrogie służby non-stop, a że jesteśmy na... W sojuszach różnych, czyli Unia Europejska, NATO, 20 gospodarka światowa, więc tutaj myślę, że kąsków łakomych do tego, żeby pozyskiwać informacje jest sporo. Na ile właśnie ta formacja, czyli Wojska Obrony Terytorialnej jest taką organizacją, która rzeczywiście może być wygodna do łowienia dla, dla obcych służb, no bo to jest coś pośredniego między regularną armią a taką formacją ochotniczą. No i właśnie, właśnie chyba tutaj jest ten klucz do, do całego systemu, bo skoro zawodowi żołnierze no, co do zasady są poddani e, kontroli i weryfikacji, doświadczeniom bezpieczeństwa i myślę, że służba kontroli wojskowego e, jest tą opiekunem tych służb, no to to, co pani rektor zauważyła, częściowo ochotnicy i częściowo pracujący, ale jednak na terenie jednostek i tutaj chroniący też infrastrukturę krytyczną, bo dobrze wiemy, że Wojska Obrony Terytorialnej są wykorzystywane też w tych celach do wsparcia y, działań ratunkowych, ratowniczych, y, pełną służbę w miejscach wrażliwych. I ja bym tutaj y, upatrywał, no, jako ten łakomy kąsek, mm. oczywiście tak, no ale tych łakomych kąsków mamy u siebie zdecydowanie też więcej. I myślę, że też, też trzeba na to kłaść nacisk. Dzisiaj Wojsko Obrony Terytorialne, jutro może to być urzędnik w Urzędzie Gminy albo w Urzędzie Marszałkowskim. Myślę, że tych obszarów jest dużo więcej, no a służby mają ograniczoną wydolność i to jest, to z tego trzeba sobie zdawać sprawę. Co znaczy, że zatrzymany posiadał podstawowe upoważnienie do informacji niejawnych? No, czyli jeżeli chodzi o klauzulę i dostępy do e, ochrony informacji niejawnych, ustawa tutaj mówi wyraźnie, posiadał ten najniższy stopień, czyli miał dostęp chociażby możliwość przebywania na, na, na terenie jednostki i wchodzenia w niektóre strefy e, z ograniczonym dostępem. Albo zapoznania się z dokumentacją, no, chociażby przy ochronie infrastruktury krytycznej są takie osoby dopuszczane w miejscach, gdzie zwykły obywatel szary nie wejdzie, no, a tutaj musimy posiadać tą nie, nie, najmniejszy, najmniejszy wartość z tej ustawy. Rozumiem, że on te informacje mógł gromadzić, to zostało przez służby wykryte. Pytanie, czy tymi informacjami podzielił się ze swoim zleceniodawcą, sponsorem, inspiratorem? Jeżeli służby tutaj działały i poszedł wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie i prokuratura stawiała zarzuty, no to myślę, że ten materiał dowodowy przez służby był zgromadzony na wystarczającym poziomie. To, że ta osoba została wypuszczona, no, ja bym wolał, żeby jej nie wypuszczano, skoro już ją złapano, no, ale może to jest też jakaś strategia w tym wszystkim. Jest, niech organy działają dalej i tyle. Jak prowadzi się taką ochronę kontrwywiadowczą w takich organizacjach, jak na przykład Wojsko Obrony Terytorialnej? To są jakieś wyrywkowe kontrole, czy, czy no, bardziej takie skanowanie tego środowiska? Panie redaktor, przy tej skali, którą mamy, to myślę, że to jest skalowanie środowiska. No nie jesteśmy w stanie objąć wszystkich kontrol. I mm -hmm. Myślę, że tutaj chodzi o całą strukturę państwa. Jeżeli popatrzymy ile obywateli pracuje i w różnych ciekawych miejscach, no i, i wydolność naszych służb, czyli ich wielkość, no to, to to nie jest możliwe. I to nie chodzi tylko o Państwo polskie, że my mamy taką samą, tylko to jest postrzegane przez e, każdą inną służbę i każde inne państwo. Tutaj nie, nie, nie ma takich wystarczających sił państwa, które by objęły ochroną wszystkich obywateli Chociażby to też nie o to przykłady. chodzi, prawda? No bo to tak, wtedy tak, by prowadziło to... do jakiejś skali inwigilacji niewyobrażalnej też nadużyć. dokładnie autorytarne państwa. Tutaj możemy podać, no to wtedy może ta inwigilacja jest prowadzona w dużo szerszym skali. No ale my jesteśmy państwem demokratycznym i w tą stronę absolutnie nie idźmy. Myślę, że tutaj jest wiele takich przykładów działania w sieci. To, to dzisiaj ta sieć jest najgorszym zagrożeniem dla nas, bo my z niej spędzamy dużo czasu, stamtąd pobieramy też bardzo dużo informacji, powielamy wiele informacji niesprawdzonych. I tutaj myślę, że służby tam też szukają odpowiedzi na wielkie na te, na te pytania, bo jak spojrzymy właśnie na, na ten ruch, w którym ten pan się. Nie, obracał, czy, czy korzystał z tego ruchu e, redakcji kamraci, no to ich działalność medialna w social mediach jest dosyć duża, więc myślę, że to tam gdzieś się odbyło e, to działanie sprawdzające i poszło to dalej. Tutaj też oddolne działania służb, czyli takie tworzenie e, środowiska do tego, żeby przyciągać potencjalnych ryzykantów w te obszary, myślę, że to też tak może wyglądać. No. Kto jest najczęściej celem takich działań, obcych służb, obcych wywiadów, którym zależy na tym, żeby pozyskać jak najwięcej tych współpracowników gotowych gromadzić informacje i dzielić się tymi informacjami właśnie z naszymi wrogami, przeciwnikami? Panie redaktor, tu myślę, że tu nie ma jednolitego klucza. Wbrew pozorom to nie są... Te wysokie stanowiska, chociaż one są bardzo atrakcyjne. Jeżeli stworzymy do tego odpowiednie warunki, to oczywiście służby będą próbowały werbować e, ministrów, e, polityków wyższego szczebla, z jakichś e, kierowników urzędów wojewódzkich czy, e, czy marszałków, No ale biorąc pod uwagę też ochronę kontrwywiadowczą, to te osoby są właśnie poddane pewnej kontroli i e, mają swoje możliwości. Mają z drugiej strony też odpowiednie szkolenia, więc tutaj możemy przyjąć, że ta ochrona jest. No chociaż mieliśmy przypadek te... ostatnio, prawda, całkiem niedawno korzystania z prywatnej skrzynki mailowej do e, no wysyłania tak, to jest... państwowych informacji. Panie redaktor, szkolenie z jednej strony to jedno, A drugie życie? to... Życie. A, tak, bo Ja wychodzę z założenia, że no, my musimy poddać się trochę naszemu państwu i trochę gmować. Skoro my tworzymy służby i te służby są... I mają określone zadania do wykonania, no to one niech je realizują. Skoro podpowiadają nam i tworzą do tego narzędzia, czyli bezpieczną skrzynkę, bezpieczną komunikację, bezpieczne szyfrowane połączenie, no to my powinniśmy z tego korzystać. Jeżeli my uważamy, że państwo nas w ten sposób będzie inwigilować i obchodzimy ten algorytm i korzystamy ze zwykłej poczty stworzonej na jakimś tam portalu, no to sami decydujemy się świadomie na, na pomijanie tych środków bezpieczeństwa. No i teraz. My możemy tworzyć algorytmy, możemy tworzyć ustawy, możemy e, robić różne inne przepisy, dostosowywać się do norm unijnych, europejskich, stosować wiele algorytmów. Człowiek będzie najsłabszym ogniwem. Mhm. To on zdecyduje na końcu. którzy piastują wysokie stanowiska, a ci na najniższym szczeblu, ci z dostępem do tych podstawowych upoważnień, jak się ich łowi? Jak się ich przekonuje do współpracy? Nie zawsze są to pieniądze. No, gro, gro odgrywa tutaj rolę oczywiście pieniądz. No, jeżeli znowu patrzymy na te najniższe stanowiska, a one są z, z reguły właśnie najbardziej atrakcyjne, no bo Mogę nie dotrzeć do, do posła, ale mogę dotrzeć do jego sekretariatu albo do jego biura poselskiego, gdzie piastuje ten urząd jakaś pani, która mu tam obsługuje, to mi będzie mi dużo łatwiej z nią współpracować niż ze świadomym posłem, chociażby tak. Z drugiej strony, największy argument no to oczywiście finanse. Jeżeli mamy tych pracowników najniżej uposażonych, no to będziemy ich mogli najłatwiej e werbować, no bo tutaj czynnik po e dosłownie, czynnik ekonomiczny gra rolę, no, ale nie każdy z tych powodów działa. Tu mogą być, jak w przypadku tego żołnierza, jeżeli on był w tym środowisku, no to z jakąś ideologią się utożsamiał i e, coś go w tym momencie e, trzymało przy tej, przy tej grupie ludzi. Więc tutaj e, czynnik ideologiczny wchodzi w grę Finansowy, Indoktrynacja. Nie, indoktrynacja, element zastraszania, wykorzystania materiałów kompromitujących. Przypadków może być wiele i różnych i mogą być dostosowane do odpowiedniej osoby. Czyli będzie z drugiej strony prowadzone rozpoznanie W ten sposób będziemy mogli ją kupić chociażby takim prostą metodą. Mm. Pożyteczni, przepraszam za wyrażenie, idioci. To także jest grupa, która na półświadomie może dostarczać informacje wrogim służbom? Ależ oczywiście, że tak. Służby mają też swoje mechanizmy i też są do tego odpowiednio wyszkolone, żeby mogły komuśować swoje działania, i tak też to robią. Jeżeli my możemy zainspirować y, głupim challenge'em do tego, żeby robić zdjęcia. Takich, a nie innych obiektów i kto zrobi więcej zdjęć w krótkim czasie wygrywa 500 zł, no to pani redaktor, najprostsza metoda i tych ludzi znajdziemy wiele. Pamięta pani, była taka zabawa, tam jakieś pokemony się gdzieś zbierało i robiło, chińska aplikacja i zebrali największą mapę świata, jaką mogli sobie tylko wymarzyć i żadne urządzenia szpiegowskie by tego w życiu nie zrobiły. I zupełnie za darmo. Za, za minimalne. No za, tak, tak, bo trzeba jednak było uruchomić te aplikacje. A wracając jeszcze do tego, co się wydarzyło w, w szkolenia, bo to przede wszystkim też trzeba uświadomić, e, jakie są zagrożenia z tego tytułu, bo to myślę, że wiele osób się po prostu nie zdaje. Robiąc zdjęcie, czy, czy nagrywając filmik, czy udostępniając jakiś plan, zestaw, schemat e, całego przedsiębiorstwa na przykład, albo pracowników, no to wydaje mu się, że nie popełnia żadnego przestępstwa, a tutaj się jednak pojawia, bo nawet tajemnica przedsiębiorstwa jest prawnie chroniona. Więc tutaj ta świadomość, budowanie świadomości w społeczeństwie, my powinniśmy mówić o wszystkich, nie tylko wybranych, bo sprawa dotyczy dzisiaj jednostki, a jutro może dotyczyć każdego innego obywatela. Naprawdę. To, to, to jest przypadek wyrwany, pokazany i ukazany, tak? I, mhm. I ma jakiś swój ciąg i bieg. A tutaj mhm. myślę, że zdarzeń może być zdecydowanie więcej. Czyli rozumiem, że także ujawnienie tego faktu również ma swój cel. Tak, tak, to zdecydowanie. No. Mówi się i mówiło się kiedyś, tak, i to jest y, prawda, że no, najlepszy szpieg taki, którego możemy długo sobie holować i zobaczyć, jak cała sieć działa i jeszcze lepiej przeferbować, żeby działał w drugą stronę. No ale są sytuacje, w których to już naraża na, na poziom bezpie... narażamy bezpieczeństwo państwa, więc należy raczej zdecydowanie działać i myślę, że tutaj było takie działanie, ale to też może mieć konkretne y, dalsze. Także tutaj z tymi zjawiskami myślę, że możemy mieć Białorusi, sprawa reportera Rupcowa, Zresztą to też ciekawy przypadek, samo rozpracowanie Pawła Rupcowa, szpiega GRU przez pracownika ABW, no i poszedł oficer na emeryturę z takim osiągnięciem i pracuje gdzieś tam. Czyli nie wykorzystujemy tak naprawdę też wiedzy, doświadczenia ludzi, którzy służyli w służbach, brali udział w pewnych działaniach, zabezpieczeniach, działali kontrwywiadowczo, i my tą wiedzę później jakoś tak... Mamujemy ten, ten potencjał. A, Państwo ponosi ogromne koszty na wyszkolenie tych ludzi e, i, i doskonale. w Polsce oprócz ustawy powinna być jeszcze y, bardziej procedowana i powinniśmy jeszcze więcej korzystać z zasobów naprawdę emerytowanych ludzi, a nie chować ich teczki do piwnicy, a piwnicy zalewać wodą. I uczyć uświadamiać i uświadamiać i uczulać na te ewentualne skutki negatywne. Pan mówił o tym, że my sobie nie zdajemy sprawy z tego, jakie to mogą być skutki z zamieszczenia jakiegoś, powiedzmy, zdjęcia na portalu społecznościowym. W sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami na przykład przemieszczania się jakiejś kolumny wojsk. Bardzo tak, często tak. przy okazji ćwiczeń, także tych na najwyższym szczeblu natowskim. My również przekazujemy naszym słuchaczom informację, żeby absolutnie tego nie robić, nie fotografować, a już na pewno nie zamieszczać takich zdjęć na portalach społecznościowych. Tak, i to jest bardzo dobre działanie. Ja takie działania oczywiście popieram. I Tylko proszę wziąć też pod uwagę, no mamy tutaj duże ćwiczenia przemieszczania się wojsk, ale te służby różnej maści, umundurowane i nieumundurowane, też ćwiczą poza swoimi zamkniętymi ośrodkami, w których doskonalą swoje umiejętności, korzystają też z różnych obiektów przygodnych. Czasami po prostu Trzeba doskonalić umiejętności w tym naturalnym środowisku, w którym się później przyjdzie działać. Agent wywiadu, oficer wywiadu etatowy też będzie e, próbował przemieszczać się z jednego punktu w Polsce do drugiego po to, żeby nie zostać wykrytym przez e, ćwiczących oficerów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Więc te działania będą się odbywały na terenie Polski i też nie powinniśmy robić czasami tych zdjęć i wszystko zamieszczać w sieciach, no bo Możemy sobie przez przypadek porobić tych zdjęć nie tak jak trzeba. A jest taki odruch w nas niestety, że najpierw filmujemy, zamieszczamy często relacje na żywo na mediach społecznościowych, a potem myślimy, ostatni taki przypadek, może pan pamięta, dość spektakularna akcja antyterrorystów w Warszawie. Taka tak. poranna, prawda? Tak, tak, tak. Zjazdy na linach, użycie świbowca. Tak, tak. No to wyglądało tak. to bardzo spektakularnie. No ale dowiedzieliśmy się o tym właśnie z mediów społecznościowych. Bezrefleksyjnie tak. pewnie ta, ta informacja do, do mediów społecznościowych wyrzucana. Nie wiem, czy odpowiedzialnie. Ja bym właśnie podejmował to w kategoriach nieodpowiedzialności, dlatego że no, ujawniamy pewne działania taktyczne. No, tam też widać było ten śmigłowiec z niskim zawisie, mhm. desant tych operatorów, jednostki specjalnej, którzy gdzieś tam działali dalej. Ten materiał służy jako element szkoleniowy. My często też Patrząc, obserwując szale, widzimy, jak jedna grupa z drugą grupą ćwiczą, e, zamieszczają jakieś zdjęcia, czy krótkie filmiki, tworzą wirale. E, wielu instruktorów się wypowiada, bądźmy ostrożni w tych e, działaniach. Ja myślę, że zrobienie zdjęcia od tyłu, natalenie jakiegoś obiektu i opisanie, to nie jest nic złego. Jak to jest zdjęcie odpowiednio skonfigurowane, natomiast e, relacjonowanie pewnych zdarzeń, no to uważam, że to jest trochę nieodpowiedzialne. I to też pokazuje jaką mamy tą świadomość w społeczeństwie, że jednak ta chęć informacji, przekazania, zobacz co się u nas dzieje, jest silniejsza. Możemy przez przypadek ujawniać naprawdę e, nieświadomie, tak jak pani wcześniej redaktor wspomniała o tych przysłowiowych e, głupcach naszych. Panie doktorze, to jeszcze temat, o którym dzisiaj mówi cała Polska w związku z odrzuceniem prezydenckiego WETA do ustawy o kryptowalutach i tego wątku, który w tej sprawie również podejmuje premier Donald Tusk, ministrowie jego rządu, czyli rosyjskie wpływy i wykorzystywanie właśnie rynku kryptoaktywów do tego, żeby wpływać no, nie tylko na maluczkich, ale może przede wszystkim na tych najwyżej postawionych, podejmujących decyzje polityków. Jak to jest wygodne narzędzie dla tych, którzy właśnie taką strefę wpływów swoją chcieliby poszerzyć o to, co dzieje się tutaj nad Wisłą? Ja myślę, że to narzędzie w ogóle stworzone zostało do tego, żeby działać poza w ogóle systemowo. Bo skoro system uszczelniamy i pokazujemy, jak dobrze jesteśmy w stanie te wszystkie operacje finansowe kontrolować i sprawdzać kto, komu przysłał w jakim czasie pieniądze i jesteśmy w stanie też blokować i umożliwić służbom czas na reakcję, dać im czas na reakcję, to w tym przypadku ta anonimowość tak naprawdę nie wiadomo czego, no bo to jest ciąg liczbowy. Czemu to ma służyć? No służyć ma temu, żeby ten obieg płacenia, kupowania pewnych rzeczy nielegalnie no był w pewien sposób zanonimizowany. No to przy działaniach o których mówimy, w działaniach służb specjalnych, werbowaniu sobie siatek szpiegowskich, budowania sieci agenturalnej, no to przecież przede wszystkim do, do tego może służyć. Są narzędzia, są narzędzia, żeby to teraz sprawdzić, ale jednocześnie też przeciwdziałać takim, takiej aktywności? No, przeciwdziałać jest nam niezwykle trudno, no bo tutaj mówię, anonimizacja tego mhm. to jest ogromna praca. To jest ciągle, ciągle element cyfrowy, nad którym my tak naprawdę do końca się nie panujemy i myślę, że cały czas jest opracowywana technika i technologia do tego, żeby to było lepiej. I złodziej zawsze o krok przed policjantem. Pan dr Bartłomiej Pater, ekspert do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet WSB Merito był z nami. Panie doktorze, bardzo dziękuję. To była bardzo interesująca rozmowa. Dziękuję bardzo.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 i tym lepiej. Po reklamie to są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 15.30. Bartosz Teodorowicz. Zapraszam. Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Zawiadomienia pokrzywdzonych trafiają do tej jednostki prokuratury z całego kraju, a wysokość szkody poszkodowanych ulega zmianie. Obecnie to co najmniej 350 milionów złotych. Tymczasem rząd nie składa broni w sprawie rynku kryptowalut. Ta sprawa pozostanie priorytetem, zapewnia minister finansów Andrzej Domański, a koordynator służb minister Tomasz Siemoniak podkreśla, że ten rynek trzeba uregulować. WETO absolutnie działa przeciw temu, żeby ten sektor kontrolować dla bezpieczeństwa Polaków. Przypomnę, o tym wielokrotnie mówiliśmy, że mnóstwo działań przestępczych, działań dywersyjnych, działań szpiegowskich jest finansowane za pośrednictwem kryptowalut. I takie regulacje, jakie proponowaliśmy w ustawach, dawały polskim władzom, polskim instytucjom, też polskim służbom narzędzia do działania. Także przyjęcie tego WETA jest czarnym dniem z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego. Także premier skrytykował prezydenckie weto. Donald Tusk zarzucił prezydentowi działanie na korzyść zonda krypto. Jeszcze przed głosowaniem nad wetem premier mówił, że wspomniana giełda kryptowalut powstała za pieniądze rosyjskiej mafii. Szczegóły tej sprawy znajdą Państwo na portalu Polskie Radio 24.pl. Ceny paliwa coraz większym problemem na rynku lotniczym przyznaje Ministerstwo Energii. Ma to związek z konfliktem na Bliskim Wschodzie, ale, jak uspokaja Wojciech Wrochna, w Polsce paliwa lotniczego nie brakuje, a zapasy wystarczą na kilka tygodni. Nasze zapasy spełniają kryteria ilościowe wymagane przepisami unijnymi, przekazał wiceminister energii pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. My utrzymujemy, jeżeli chodzi o paliwo lotnicze, zapasy zgodnie z tymi standardami. Łączne zapasy paliw które, i ropy, które utrzymujemy wynoszą powyżej 90 dni. Obecnie nie uwalniamy w żaden sposób paliwa lotniczego. Szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej poinformował wczoraj, że zapasy paliwa lotniczego w Europie wystarczą na około 6 tygodni, jeśli nie zostanie odblokowana cieśnina Ormos. Uwaga na fałszywe ulotki z wezwaniem do zapłaty ostrzega Krajowa Administracja Skarbowa. Oszuści fałszywe wezwania do opłaty mandatów za wykroczenia drogowe z logiem QR wkładają za wycieraczki samochodów. Nigdy nie skanujmy takich kodów, mówi rzecznik prasowy lubelskiej KAS Michał Deruś. W treści ulotki znajduje się kod QR, który może zawierać szkodliwy adres URL i nakierować osobę skanującą na pobranie złośliwego oprogramowania. Jego użycie może spowodować utratę danych albo zawirusowanie telefonu. Przestrzegamy przed tego typu oszustwami i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności. Krajowa Administracja Skarbowa podkreśla, że nie przekazuje wezwań do zapłaty mandatów karnych za wykroczenia drogowe w postaci ulotek. W polskim radiu 24. Jak wiedzą Państwo z informacji polskiego radia 24 Sejmowi znów nie udało się, Sejm znów nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o kryptoaktywach. O znaczeniu dzisiejszej decyzji i dalszych losach tej ustawy z profesorem Bołusławem Liberackim byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego rozmawiała Małgorzata Żochowska.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 A teraz ze mną w studiu już pan Mateusz Sabat, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego. Witamy w Polskim Radiu 24. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Mateuszu, wiele się dzieje na polskiej scenie politycznej i to właśnie w takim kontekście wizerunkowym, bo decyzji ostatecznych jeszcze nie ma, przynajmniej o nich nie słyszymy. No ale dziać się dzieje sporo. Mam tutaj na myśli przede wszystkim to, co mówi i robi Mateusz Morawiecki i to, co mówi i robi prezes Prawa i Sprawiedliwości Mirosław Kaczyński. Jak to wygląda? z Pana perspektywy? Na pewno mamy do czynienia z bardzo poważnym kryzysem politycznym wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, czyli głównej partii opozycyjnej. Po wyborach prezydenckich, które zawsze są w polskich warunkach takim katalizatorem dla sceny politycznej i zmieniają wiele, paradoksalnie dla PiSu warunki stały się dużo trudniejsze. Teoretycznie wygrał ich kandydat, Karol Nawrocki, natomiast w, w praktyce wyrosła bardzo silna konkurencja w postaci Konfederacji, potem drugiej Konfederacji Grzegorza Brauna. Zadziało się wiele rzeczy też wizerunkowo, bo na przykład Jarosław Kaczyński przez ostatnie kilka, kilkanaście lat był takim totalnym hegemonem, jeśli chodzi o, o to, kto jest liderem prawicy. Po wyborach prezydenckich okazało się, że to Karol Nawrocki może być taką postacią i punktem odniesienia dla wszystkich ugrupowań prawicowych. A już na no pewno i... nie musi być taką osobą Jarosław Kaczyński, bo to czy Mateusz Karol Nawrocki będzie taką osobą, no to jeszcze się nie rozstrzygnęło. Ale, tak, ale... wystarczyło właśnie to, że Jarosław Kaczyński stracił ten monopol na liderowanie, że tak powiem może nieładnie po polsku, polskiej prawicy. Tak, wizerunkowo stracił. No była taka symboliczna scena podczas marszu niepodległości, który był y, zawsze punktem odniesienia dla, dla środowisk prawicowych, kiedy y, zarówno prezydent y, się na nim pojawił, jak i lider PiSu i tego mm. pojawienia się lidera PiSu w zasadzie nikt nie komentował, nikt nie odnotował. Natomiast to, że prezydent poszedł na ten marsz niepodległości było takim wydarzeniem i to było trochę y, podsumowanie właśnie tego, o czym mówimy, przełamania takiej hegemonii. No i w w całym tym kontekście jeszcze są spadające sondaże. Dzisiaj wyszedł CEBOS, gdzie PiS nadal ma drugie miejsce w sondażach, ale spadł już poniżej takiej psychologicznej, psychologicznego progu 20% na 18% Konfederacja która jest trzecia, ma 13%, więc to też pokazuje, że ten, to poparcie na prawicy jest coraz bardziej podzielone i wydaje się, że w tym kontekście Mateusz Morawiecki zwietrzył szansę na budowę innego, może bardziej centrowego ugrupowania, które, które być może konkurowałoby o starych wyborców trzeciej drogi, PSL-u, hmm. czy, czy, czy, czy wyborców PIS-u, którzy niekoniecznie będą się zgadzać z taką radykalną linią, którą, którą ostatnio nakreślono. No tak, bo ci centrowi wyborcy, centroprawicowi, tak ich określmy, no zostali jako osieroceni przez Prawo i Sprawiedliwość po ogłoszeniu y, y, decyzji prezesa Jarosława Kaczyńskiego, że kandydatem na kandydata, na premiera, gdyby PiS wygrało wybory w 2027 roku, jest Przemysław Czarnek, który reprezentuje w PiSie, no, taką skrajnie y, prawo, prawicową, chciałbym powiedzieć prawą, prawicową y, prawicowe skrzydło. Czasami porównuje się to nawet z amerykańskim MAGA. Tak, tam się wspierały dwie koncepcje, jak po 2023 roku, kiedy PiS stracił władzę się pozycjonować, no i po wyborach prezydenckich, kiedy wyrosła bardziej radykalna, bardziej wyrazista konkurencja PiSowi, no podjęto decyzję, że PiS też skręca w tą e, stronę bardziej wyrazistą, bardziej e, kontrowersyjnych i, i, i, i mocno stawianych postulatów, a nie w tą technokratyczną, którą reprezentuje Mateusz Morawiecki. E, I w, wydaje się, że to jest spór e, no, o takie zasadnicze wartości, czy to, czy, czy, czy, w którą stronę ta partia powinna iść. I e, nie jest to też e, totalne, jakieś totalne zaskoczenie. To znaczy Wiele partii prawicowych w ostatnich latach przerabiało ten model. Przykładowo w Stanach Zjednoczonych w momencie wejścia do gry Donalda Trumpa, jeszcze przed jego pierwszą kadencją, no też tego typu frakcje walczyły. Było dużo rozsądnych, pragmatycznych, technokratycznych republikanów, którzy gromadzili się wokół bardziej umiarkowanych kandydatów. I pojawił się Donald Trump, który dał paliwo Takiej bardziej wyrazistej, bardziej radykalnej polityce. No, potem wydarzyły się wybory na Węgrzech, które wygrał Viktor Orban, popierany przez um, prezydenta Trumpa, od którego um, trumpiści ruch maga może w przyszłości pobierali um, lekcje. Czy to również mogło być takim czynnikiem wpływającym na decyzję Mateusza Morawieckiego? Myślę, że tutaj Morawiecki lepiej diagnozuje sytuację, no bo ciężko być bardziej radykalnym i bardziej wyrazistym od Grzegorza Brauna. On już jest naprawdę na tej najbardziej skrajnej. Patologicznych przejawach tego radykalizmu. Jest na tym najbardziej radykalnym skrzydle i nawet wystawienie kandydata takiego jak Czarnek i frontmena kampanii takiego jak Czarnek, no nie pomoże w tym, żeby żeby przebić radykalną. W y, sytuacji konfederacji tej Mencena i Bosaka tutaj jest y, znacznie większa wiarygodność wśród y, ludzi młodych i ludzi w średnim wieku. Ta partia lepiej diagnozuje ich problemy, lepiej odpowiada na ich potrzeby. I też nie wydaje się, żeby PiS, który skręcałby w, w, mhm. w taką stronę, był w stanie, był w stanie tych wyborców y, odbić. I y, właśnie taka, y, taka y, narracja, jaką, jaką pokazuje Mateusz Morawiecki, wydaje się tym, co, co, co obsługuje trochę inny elektorat. I tutaj na pewno nie chciałbym być y, osobą, która będzie wieszczyć już y, y, stuprocentowo pewny koniec PiSu i tak dalej, kiedy była taka książka i się bardzo źle zestarzała potem, ale, ale wydaje się, że jak, jak, jak patrzę na te dwie koncepcje, to, że Mateusz Morawiecki lepiej, lepiej diagnozuje sytuację na prawicy i to, o jaki elektorat jeszcze można walczyć. Jaką strategię wizerunkową, marketingową realizuje Mateusz Morawiecki, gdy przygląda mu się pan na tym etapie, etapie tworzenia stowarzyszenia, wbrew statutowi partii, z której się wywodzi i której członkiem cały czas formalnie, może też faktycznie, ale nie wiem, czy tak ideowo i osobowościowo się znajduje. Mateusz Morawiecki najbardziej stawia na, na, na motywy związane z rozwojem rozwojem Polski, przyszłością, wielkimi inwestycjami, no rzeczami, które też były jakimś tematem dla jego rządu. Oczywiście nie wszystkie rzeczy podczas, podczas jego rządów się Udały, nie, nie, nie zawsze to jakby były udane projekty. Natomiast taka wielka narracja, plan Morawieckiego w, w tamtym czasie i teraz taka wielka narracja o tym, jak Polska może się rozwijać, jak, jak, jak, jak może gdzieś rosnąć, no to jest taki kor strategii Morawieckiego. Wydaje się też, że, że, że właśnie szuka tych wyborców, w centrum, bo jest dużo osób osieroconych przez y, trzecią drogę. Teraz może być jakaś grupa wyborców PiSu osieroconych przez PiS, bo na przykład mm. y, styl czarnka czy, czy, czy, czy hasła, które y, sufluje ta bardziej radykalna strona, też mogą im się nie podobać. No i to jest jakiś, y, jakiś, jakiś pomysł na zajęcie tego y, cen, y, centrum y, prawicowego. Można być jedny, jedną nogą w partii, a drugą poza nią? Jak długo może stać taki, trwać taki stan? Wydaje się, że sam Mateusz Morawiecki takiej decyzji o odejściu na razie nie podejmie, bo nie jest to jakoś bardzo mocno w jego interesie. Jako wiceprzewodniczący PiSu ma jednak jakieś możliwości i organizowania ludzi, i, i, i występów medialnych, i, i, i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj wydaje mi się, że, że nie jest na tym etapie w jego interesie odejście. Natomiast też dzisiaj była konferencja prasowa Jarosława Kaczyńskiego, gdzie on mówił, że nie ma mowy o pasożytowaniu na jego partii, e, więc można sobie wyobrazić, że w najbliższych godzinach i dniach e, będą jakieś próby rozbicia tego Stowarzyszenia Morawieckiego i, i, i może to wywołać kolejne napięcia, więc ciężko mm. powiedzieć, jak ta sytuacja e, w tej chwili się rozwinie, ale jeśli, jeśli patrzyłbym na taką e, taktykę e, jakby obu stron, to wydaje mi się, że z perspektywy Morawieckiego odejście z takie samodzielne w tej chwili, no nie Byłoby korzystne, byłoby mogłaby strona ta pisowska powiedzieć o nim, że rozbija jedność prawicy, że obniża szansę na, na dobry wynik i tak dalej. Czyli lepiej prowokować i dać się wyrzucić. Tak, tak. Jeśli, jeśli jest tutaj plan, bo tak się wydaje, że na tak jest. budowanie mhm. nowej formacji, to lepsze dla Mateusza Morawieckiego byłoby wyrzucenie go z partii, ale też ważną rolę odgrywa czas. Gdyby ta sytuacja no przeciągała się przez parę miesięcy, no to myślę, że takim ostatnim momentem, żeby organizować nową partię mhm. polityczną, byłby początek przyszłego roku. Ja... No bo patrzymy na kalendarz wyborczy. Czy mamy połowę kwietnia 2026. Wybory w terminie konstytucyjnym odbędą się jesienią 2027. Tak, ja, ja akurat brałem udział w, w, w przygotowaniu trzech politycznych startupów w przeszłości i takim optymalnym czasem, żeby nową inicjatywę pokazać, zakomunikować i, i przygotować do wyborów, to jest 6-9 miesięcy. Więc y, my, myślę, że przełom roku to jest taki ostatni moment dla Mateusza Morawieckiego, jeśli nie Zostanie wcześniej wyrzucony, bo może się to zdarzyć nawet za parę godzin, ale gdyby, gdyby się udało PiSowi tą jedność jednak na razie utrzymać, a jest tam plan na budowę nowej formacji, to wydaje mi się, że przełom roku jest ostatnim dzwonkiem, kiedy Mateusz Morawiecki i jego ludzie mogliby musieliby podjąć taką decyzję. Trzy minuty nam zostały. A chciałam zapytać jeszcze o koalicję rządzącą i o to, czy tam również mamy kryzys kryzys spójności, kryzys wizerunkowy po tym, co stało się w Polsce 2050 i po tym, co czeka nas na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czyli głosowanie o wotum nieufności dla ministry środowiska Pauliny Heninklowski, która wywodzi się z Polski 2050, ale była tą sprawczynią rozpadu tej partii na Polskę 2050 i centrum. Myślę, że jeśli chodzi o koalicję, to jest y, y, różnica y, wartości, tak bym powiedział, bo y, jakby dla, kluczowa rzecz dla, y, dla y, obu stron, to jest y, czy, czy, czy premiera Tuska, czy, czy, czy innych koalicjantów, no to jest taka jedność koalicji, dyskutowanie w gabinetach trochę o tych, o tych y, problemach, które rząd chce na bieżąco rozwiązywać. Z drugiej strony jest Polska 2050, która znalazła się w kryzysie, która jest w, w, po rozpadzie, o którym pani redaktor wspomniała, no i w Polsce 2050 to podejście jest inne. Chcieliby politycy tego ugrupowania dyskutować bardziej publicznie. Wychodzą z nowymi inicjatywami na konferencjach prasowych i tak dalej. I wydaje się, że to jest taki konflikt wartości. To znaczy inni koalicjanci skuteczniej rozwiązują różne, różne tematy czy, czy, czy, czy różne swoje postulaty. Forsują właśnie w takich gabinetowych rozmowach. Tutaj jeśli chodzi o Polskę 2050 50 to inne podejście sprawia, że raz nie ma sprawczości, dwa, że, że, że jest to trochę odbierane jako, jako rozbijanie koalicji. Więc, więc wydaje mi się, że, że, że, że to jest rzecz, którą muszą liderzy koalicji przedyskutować, żeby, żeby móc zdrowo funkcjonować do końca kadencji. Ale to jest zagrożenie dla spójności koalicji? Wydaje mi się, że nie, bo y, większość tych polityków, którzy z, z list Polski 2050 startowali, no nie, nie, nie, wy, nie wyobrażam sobie, że podpisując się pod hasłem albo trzecia droga, albo trzecia kadencja PiSu teraz nagle na przykład y, próbowaliby y, organizować jakąś, y, jak, jakąś inną większość rządową. Y, więc biorąc pod uwagę tutaj y, poglądy, wydaje się, że, że, że, że, że koalicja jest zagrożone. Proszę mi wybaczyć banał. Jak będzie, czas pokaże. Tutaj to sformułowanie ma swoje zastosowanie najpełniejsze. Pan Mateusz Sabat, ekspert do spraw wizerunku i marketingu politycznego był z nami. Bardzo panu dziękuję za wizytę w naszym studiu i za rozmowę. Dziękuję. Zbliża się godzina 16, to oznacza w Polskim Radiu 24 Zmianę warty. Za chwilę ustąpię miejsca Krzysztofowi Grzybowskiemu. Dzień dobry, który jest już w studiu polskiego radia 24. Dzień dobry, Krzysztofie. Dobrą informację masz do przekazania naszym słuchaczom. Ja? Oczywiście. Grzmią o tym wszystkie informacje A, w telewizji informacyjne. Tak zastanawiałem się, czy jest jakiś haczyk. Tak, <grych> oczywiście, że tak. No, jest zapowiedź tego, że ciśnienia Ormuz zostanie otwarta. Iran, przynajmniej tak, tak dla sadków handlowych, puścił. tak, oczywiście. Nie wiem, czy też dla tankowców pytanie, jak je potraktować, czy jako no statki właśnie. handlowe, czy też nie, ale to czas pokaże. tak czas Jak, przed chwilą, pokaże. Tak, jak, przed jak chwilą będzie czas pokaże. Myślę, że to będzie jeden z, tema jeden z tematów, który na pewno pojawi się yy, chociażby yy, w programie Świata Pogląd. Wojciech mm. Cegielski będzie rozmawiać po pierwsze o rozejmie izraelsko-libańskim, ale po drugie również o Gdzieś tam majaczącym w oddali rozejmie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem do takich rozmów ma dojść w weekend. Być może ta zapowiedź jest tego jakimś wstępem, albo być może jest jakąś ofertą otwierającą te rozmowy. Zobaczymy. A wcześniej, już po godzinie 16, suma wydarzeń, czyli podsumowanie najważniejszych dzisiejszych zdarzeń w świecie polityki i nie tylko. 24 pytania, czyli Kamil Szewczyk, mm -hmm. dziś bardzo politycznie, mm -hmm. ale to już... Tradycja, że, że w 24 pytaniach pojawiają się przeważnie sejmowi politycy, no i oczywiście komentują bieżące wydarzenia. A dzisiaj są pod ręką, że tak powiem. Zdradzę są trochę kuchnię, pod ręką. Bo, m, m, zakończyły się głosowania, zakończyło się posiedzenie sejmu, więc jest wszyscy to w Warszawie i jest o czym mówić, oczywiście. E, oprócz tego będzie m.in. o wyborach władz w poznańskiej spółdzielni mieszkaniowej, wyborach, które odbiły się echem w całej Polsce, ba, e, interweniuje nawet ministerstwo. Tam, się naprawdę, tam się naprawdę ciały bardzo ciekawe Rzeczy. Cuda nad urną? Ym, może nie nad urną, ale cuda bez wątpienia tak. Yy, to rozumiem w tym magazynie naszym regionalnym, Regiony tak, 24. Tak. Yy, będzie również yy, saldo, czyli podsumowanie najważniejszych informacji dotyczących świata gospodarki ekonomii. Będzie oczywiście o walutach. Yy, będzie kółów. o Ormuzie pewnie. Zapewne też, bo to ma bardzo realne przełożenie i bardzo konkretne przełożenie na, na nasze pieniądze, nasze wydatki. No i oczywiście jak w każdy piątek po godzinie 18 strefa wpływów, czyli Renata Grochal, Jacek Czarnecki, Roch Kowalski, no i oczywiście Wielka Polityka. I Krzysztof Grzybowski z Państwem po 16 zostaje. Ja się już żegnam, dziękując za wspólnie spędzony czas. Informacje o pogodzie także będą w popołudniówce, a ona w Warszawie dzisiaj wyjątkowo przyjemna. Tak optymistycznie chciałam zakończyć to Udało nasze się. spotkanie. Świeci słońce jest ciepło. Tak, Korzystajmy u progu weekendu, ale słuchawki na uszach i zostajemy z polskim ba od radiem poniedziałku 24. Nie, nie, deszcz. Oj, a deszcz potrzebny, więc też nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, który dla Państwa nie, nie, program w polskim radiu nie, przygotował i nie, Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas do usłyszenia.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 Autopromocja. Od 20 maja Polska będzie miała obowiązek rejestrować lokale, w których prowadzi się najem krótkoterminowy. Pomysłów na regulację tego biznesu jest kilka. To na przykład wymóg zgody wspólnoty mieszkaniowej na taką działalność. Gdzie leży granica między dysponowaniem własnością prywatną, a dobrem mieszkańców i całych sąsiedztw? Czy po 20 maja część lokali wróci do zasobu prawdziwie mieszkaniowego? O tym wszystkim w audycji Adres Zamieszkania w sobotę po 14. Zapraszam, Agata Kowalska. Autopromocja